Nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości To nieprawda, kłamstwo Tajna historia Polski W cyklu Tajna Historia Polski wita Państwa Olga Braniecka i mój gość, profesor Antoni Dudek, politolog, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz polskiej myśli politycznej i najnowszej historii Polski ogłosił niejedną pracę, m.in. O Bolesławie Piaseckim, reglamentowaną rewolucję, ślady PRL. Jeżeli jesteśmy przy śladach PRL, chciałabym, żeby pan profesor zechciał ustosunkować się do hasła Życie pozagrobowe służb bezpieczeństwa PRL po 1989 roku. No to jest jedno z tych pytań, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo oczywiście jest tak, że służba bezpieczeństwa w momencie swojej likwidacji, pomijając różne machinacje Kiszczaka, który usiłował ograniczyć jej liczebność, faktycznie kończyła życie w liczbie prawie 25 tysięcy ludzi. Nie rozpłynęli I... I... się. Tak, w sobie oczywiście powietrzu. ci ludzie nie wyparowali, ale też mówienie o nim, że oni wszyscy w jakimś spisku wielkim, prawda, funkcjonują przez lata następne do dzisiaj, jest oczywiście absurdem. A się mówi, że w międzynarodowcach. E, na, natomiast oczywiście poszczególni ludzie ze służb specjalnych zachowali ze sobą kontakty, dlatego że no, musieli sobie radzić jakoś. Nie wszyscy się znaleźli w Urzędzie Ochrony Państwa, choć przypomnę, że 4 tysiące z nich znalazło się w Urzędzie Ochrony Ochrony Państwa i to byli ci ludzie, którzy byli przydatni dla kolegów ze służby, którzy się nie znaleźli. Wielu znalazło się w policji, jeszcze inni znajdzie się w służbach ochroniarskich i tu już był pewien element oczywistej kooperacji. Te spółki ochroniarskie, które masowo zaczęły wyrastać po roku 90' zostały zdominowane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i tutaj element kooperacji z policją czy łopem był oczywisty. Pomagano sobie nawzajem wymieniając się informacjami, podsuwając sobie klientów. To był jeden poziom jakby, ale to oczywiście nie była jakaś wyreżyserowana struktura. To były poszczególne grupy ludzi, kilku, kilkunastu, góra ludzi znających się czy to z takiego departamentu, czy z innego wydziału, którzy ze sobą współpracowali. W tym sensie oczywiście mamy do czynienia z życiem pozagrobowym służb, czyli ludzi ze służb specjalnych PRL, którzy oczywiście robili różne interesy na takim symbolem, akurat to dotyczy wywiadu wojskowego, jest oczywiście afera Fozu Grzegorz Rzemek, agent zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego, architekt tej afery i oczywiście nie on sam to robił, tam jeszcze znajdziemy kilku ludzi, czy to agentów, czy funkcjonariuszy już wywiadu wojskowego. I to jest właśnie przykład takiego życia pozagrobowego. Takich interesów, może nie tak głośnych i nie na taką skalę, jak Foz, ale pewnie było jeszcze kilka innych. Ktoś miał na przykład kontakty w świecie biznesu, także międzynarodowym. to właśnie się kłania wywiad i ten wojskowy, i ten cywilny. To byli ludzie rzeczywiście kształceni w bardzo określony sposób, którzy na przykład prowadzili różnego rodzaju biznesy, które miały być przykrywką dla działań wywiadowczych, a później nagle te później biznesy stawały się biznesami prawdziwymi, się stricte, prawda? To, to, to nie widać jest... już w latach 80. Hmm. kiedy hmm. następuje stopniowy taki proces, który nazywam czy sprawa Pańki, Papały, Falcmana, no tak, znaczy Jaroszewiczów, e, to czy znaczy czego się w, to, w ogóle Przypomnijmy, bo tyle lat Tak, znaczy sprawa inspektora nic. Niku e, Michała Falcmana, który się zajmował Fozem i prezesa Najwyższej Izby Kontroli Wariana Pańki, też ma związek z prawą Fozu, no ale tutaj nie ma twardych dowodów na to, że ci ludzie zostali zabici. Ja o to pytam tylko. E, Więc, wie pani, tu pozostaniemy w sferze domniemaj. no Była pewna szansa e, w przypadku z kolei zabójstwa Papały, że ekstradycja Mazura aby sprawę posunęła naprzód, dziś już wiemy, że tej ekstradycji prawdopodobnie nie będzie i sprawa prawdopodobnie pozostanie niewyjaśniona. Ja powiem tak, tutaj nie ma jasnych odpowiedzi. Często jest tak, że te śmierci mogą mieć związek z różnego rodzaju aferami, próbą ich zatuszowania, a często mogą być elementem naprawdę przypadku, który się przypisuje. Tu każda możliwość jest równie prawdopodobna, bo po prostu za mało o tym wiemy. Więc ja bym też był ostrożny z kwalifikowaniem każdego takiego wątpliwego czy tajemniczego wypadku śmierci jako ewidentnego morderstwa zleconego, prawda, przez kogoś tam kto miał interes, bo jak mówię, czy rzeczywiście na przykład generał Papała miał jakąś wiedzę, którą się chciał podzielić z organami ścigania i po to go zabito, żeby tego nie zrobił? Ja do końca jestem w tej sprawie sceptycznym. Mnie się wydaje, że, że gdyby on miał taką wiedzę, to on by ją wykorzystał, więc ja nie wykluczam, że tutaj mieliśmy do czynienia z jakimiś porachunkami osobistymi. To trudno powiedzieć, natomiast sprawa foz jest sprawą no, niezwykle zagmatwaną i skomplikowaną. Ja tylko powiem jedną rzecz, która jest znamienna. To wyszło przy Komisji Likwidacyjnej w WSI właśnie, że po prostu sąd miał wiele set tomów dokumentów dotyczących aferów foz to nie miał na przykład dokumentów, które miały wojskowe służby informacyjne na temat Rzemka, które wiele sprawy wyjaśniały, jeśli chodzi o genezę afery foz a nie miał ich dlatego, że WSI łamały ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i przez wiele lat aż do ich likwidacji nie przekazywały tych dokumentów tzw. Tak oddziału Y do Instytutu Pamięci Narodowej. No, ale, to ale jest te przykład... Chowały, tak. ale za to zabroniły z nich Korzystam. Tak, no bo był już tak zwany zbiór zastrzeżony w instytucie, Wiem, bo sama to tak. Się o niego tak, dokładnie, parę razy. tak, dokładnie. No, zbiór zastrzeżony to jest jeszcze jakby inna sprawa, ale tu to chodziło o dokumenty, których w ogóle nie przekazano nawet do zbioru zastrzeżonego. Więc łamiąc w oczywisty sposób ustawę. Więc jak pojadam z tymi zgonami tajemniczymi, ja obawiam się, że to jest trochę tak jak z wieloma sprawami z przedwojny czy z czasów PRL-u, one zostają owiane cieniem tajemnicy. Ja podam przykład. W IPN jest ponad 100 tomów akt o sprawie operacyjnej o kryptonimie zagubiony, która dotyczy tak miała kryptonim śledztwa w sprawie zabójstwa Bohdana Piaseckiego, czyli syna Bolesława Piaseckiego, najgłośniejszego do czasów morderstwa Księdza Jerzego, zbrodni politycznej w PRL-u z 1957 roku. Ciało po dwóch latach znaleziono. W to śledztwo się toczyło przez wiele lat, jest ponad 100 tomów akt, ale tak naprawdę, chociaż z grubsza wiemy jakiego typu ludzie to zrobili, to nie wiemy dlaczego. Możemy psnuć przypuszczenia. I prawdopodobnie będzie podobnie z przypadkiem generała Papały. Jeśli chodzi o przypadki Waleriana Pańki, to tu jest w ogóle dyskusja, czy to na pewno było morderstwo, bo to był wypadek samochodowy, który jest dyskusyjny. Alcman to też jest dyskusyjne, bo tu jest opinia, że to był zawał serca, inni, że to było wywołane. Nie wiemy tego, ale zawsze kiedy ktoś, kto ma związek z jakąś taką kontrowersyjną sprawą, nagle umiera, to się rodzi podejrzenie, ale ja bym tu bardzo ostrożny historyk, nie może sobie pozwalać na snucie zbyt daleko idących sugestii, bo się naraża po prostu na śmieszność. służby nie żyły na bezludnej wyspie. W PRL miały ścisłe związki ze służbami państw ościennych, zarówno z radzieckimi, jak i z niemieckimi. Słyszałam, że na poziomie służb nie było rozdziału na Niemcy, te bebrzydkie kapitalistyczne i te ładne i dobre komunistyczne, że te służby Stasi ze służbami Niemiec Zachodnich cały czas współpracowały. Nie wiem, czy to prawda, ale niemniej na naszym terenie te służby działały sobie właściwie właściwie bezkarnie jak chciały, co więcej polskie służby były przecież służbom radzieckim. Po 92 roku KGB dla niepoznaki się przekształciło, rozpączkowało na parę innych służb, ale to pozostały te same służby. Jak co ich czy... życie pozagrobowe w Polsce wygląda? Ha, to już jest pytanie, na które w ogóle nie sposób odpowiedzieć, bo to jest tak naprawdę pytanie o to, co zostało po agenturze służb państw ościennych po roku 89, bo jest oczywiste, że Stasi miała swoją agenturę, że KGB miała... Z, z agenturą Stasi jest relatywnie w miarę prosto, bo tutaj wiele rzeczy udało się ustalić. Prawdzie akta wywiadu Stasi, jak wiadomo, zabrali Amerykanie, oni je częściowo oddali. Nie tak dawno Niemcom, to jest tak zwane akta Rosenholz, taki ma to kryptoim, czyli drzewo różane. I tam można się doszukiwać pewnych tropów, tych kilkuset ludzi, która miała Grupa Operacyjna Warszawa, czyli ta placówka Stasi w Polsce. Natomiast oczywiście głównym problemem jest tak naprawdę problem agentury posowieckiej w Polsce. No i oczywiste jest, że dzisiaj to jest tylko czysta spekulacja, dlatego, że nie sposób mieć jakichkolwiek dowodów na ten temat. Wiadomo, że archiwa na wschodzie są zamknięte i będą jeszcze długo zamknięte. Więc tutaj próba ustalenia, kto tak naprawdę pracował dla Rosjan przed rokiem 89, i kontynuował to po roku 89, jest bardzo trudno. No mamy tylko kilka przypadków złapanych rzeczywiście szpiegów. Ja przypomnę bardzo ciekawy przypadek pana Zielińskiego. To był pierwszy szpieg już rosyjski złapany w latach 90. przez Urząd Ochrony Państwa. I to był bardzo ciekawy przypadek, bo to był człowiek, który był do roku 80. 9 roku funkcjonariuszem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, To takiej szczególnej komórki, w momencie tak zwanego zespołu analiz MSW, to była taka komórka planistyczna, która na przykład programowała reformy polityczne w Polsce. Oni się zajmowali właśnie rozważaniem, czy mógł być system wielopartyjny i tak dalej. I to, że tam był człowiek, który pracował dla Rosjan, jest wielce symptomatyczne. No i oczywiście kilku agentów, których znaleźli ono też Urząd Ochrony Państwa, znalazł z kolei w szeregach wywiadu wojskowego, czyli wojskowych służb informacyjnych, co jakby pokazywało, później to raport Macierewicza, no w dużym stopniu potwierdził, pokazały no, jednak tą głęboką penetrację ze strony rosyjskiej Wojskowych Służb Informacyjnych. Ale jak mówię, to są wszystko informacje tak śladowe, że tutaj ciężko zbudować jakieś dalej idące konstrukcje. Natomiast jest oczywiste, no mamy po owocach ich poznacie. Jeżeli ja znalazłem, zresztą znalazłem jakby do przywieziono z archiwów rosyjskich w okresie tak zwanej odwilży w, w pierwszej lat 90. pewien dokument, a mianowicie dokument z września 89 roku, takie memorandum na potrzeby sowieckiego biura politycznego, opracowane w związku z powstaniem rządu mazowieckiego. I tam jest mowa o tym, jak należy układać stosunki z Polską. I tam jest konstatacja, że na utworzenie rządu mazowieckiego oznacza koniec wspólnoty ideologicznej. Teraz trzeba szukać nowej płaszczyzny Sojuszu Polsko-Sowieckiego. I tam są wymienione dwa punkty tego sojuszu, dwa fundamenty. Jeden to wspólne zagrożenie niemieckie i to, jak wiadomo, dość szybko Rosjanie stracili, bo w roku 90 Niemcy się zjednoczyli i tutaj Polski się nie udało jakby zmobilizować do protestu przeciwko jednoczeniu Niemiec. Ale drugi punkt jest aktualny do dzisiaj To jest zależnienie polskie od dostaw ropy naftowej i gazu ze strony wtedy Związku Radzieckiego. I teraz, I teraz do czego zmierzam? Po owocach ich poznacie. Jeżeli przez 17 lat może różne rządy coś próbowały zrobić w tej sprawie. Nie udało się w Polsce zrobić dywersyfikacji dostaw ropy i gazu. Dopiero dzisiaj próbuje się uruchomić, prawda, gazoport zbudować, próbuje się dostawiać no, tak, ropę z inne dostawy z innych źródeł, to to pokazuje jak Rosjanie zrealizowali. Ale ktoś tutaj pilnował. No, ktoś tutaj pilnował jednak tego, i kilkanaście lat nie udawało się po prostu tej dywersyfikacji przeprowadzić. No ale to, jak mówię, to jest tylko dowód pośredni, no, To nie jest dowód przeciwko komukolwiek, Ale prawda? to jest dowód, co było do udowodnienia, co było do okazania. Jedyne państwo, w którego interesie leży, żeby cała Europa, najlepiej cały świat był uzależniony od rosyjskich surowców, surowców energetycznych, tak. energetycznych. To jest Rosja, nie ulega wątpliwości, że leży to w jej żywotnym interesie. Ponieważ my, jak pan powiedział, słusznie. Nie jesteśmy w stanie się z tych objęć wydobyć. Znaczy próbujemy w tej chwili, zobaczymy jak się to skończy. Ale też próbujemy. A, bardzo późno A. i mamy szalone problemy z tym. Idea dywersyfikacji polega na tym, że gdzieś się kupuje taniej, gdzieś drożej, ale istotą jest bezpieczeństwo, że się ma dostawę z kilku źródeł, prawda? No, no to jest właśnie, tak, tak, no o to właśnie chodzi, żeby nie wisieć u czyjejś szyi i nie być odciętym Dokładnie. w pewnym momencie. Szczerze mówiąc, nic nie wiadomo, możemy tylko podejrzewać. Czy sądzi pan, że za naszej generacji uda się choćby część tego woalu tajemnic zdjąć z Wie tych pani, spraw? Myślę, że trochę tak, ale tego się nigdy do końca nie udaje. Znaczy czas robi swoje w miarę upływu dekad, bo to raczej w dekadach trzeba liczyć niż latach, pewne rzeczy wychodzą na jaw, pewne rzeczy są ujawniane, prawda? Dziś na przykład dowiadujemy się różnych rzeczy dotyczących lat 90. -tych. no to słynna szafa Lesiaka, ujawnienie Szafa Lesiaka pokazało pewne kulisy pewnych wydarzeń z roku 1993. The CIA na przykład powoli ujawnia szczegóły swoich różnych operacji z lat 70. i 80. ubiegłego wieku, więc umówmy się, jeżeli ktoś zamierza pożyć lat 30, to jest szansa, że się dowie znacznie więcej o tym, co działo się w ostatnich kilkunastu latach, niż wiemy dzisiaj, prawda, no bo to z każdą dekadą jest coraz więcej, ale też powiedzmy sobie jasno, są takie sprawy, których prawdopodobnie nigdy się nie uda wyjaśnić, bo po prostu one nie są udokumentowane na papierze, a ich uczestnicy, organizatorzy po prostu zabiorą tą wiedzę do grobu i tak się czas z tym liczyć, no jest wiele niewyjaśnionych spraw z historii Polski międzywojennej no ale myślę, że Instytut Pamięci Narodowej będzie dokładał starań. Tak, ale Instytut się zajmuje pewno konkretnym obszarem, mianowicie ma to dziedzictwo w postaci archiwów służb specjalnych PRL, ma to Cezury. Jeszcze Druga Wojna Światowa dochodzi, lata 39-89 i w tym zakresie tu się będzie oczywiście zajmował I w tych archiwach ciągle jeszcze nieprzejrzanych do końca jest mnóstwo rzeczy, które będą stopniowo ujawniane. I to jest kwestia, myślę, taka eksploracja poważna tego tych archiwów to jest jeszcze ze 20 lat. W sensie dokładnego przejrzenia tych materiałów, które są tam, bo przecież tych historyków, czy dziennikarzy, którzy to oglądają, jest tak naprawdę niewielu. To są, czyli to, to... słusznie przypuszczam, że właściwie praca Instytutu poza pracą na zewnątrz, czyli działalnością edukacyjną, udostępnianiem tego, co interesuje poszczególnych badaczy, historyków, dzieci, ofiar terroru itd. tak, dalej, i tak dalej, to cały czas na zapleczu trwa praca nad samym wielkim zbiorem, który do końca jeszcze nie został no tak, przejrzany, tak, z katalogu. Zasługowany, no, przeczytany do, do, i, do. i jakby zakwalifikowany. Znaczy, przede wszystkim w, w, nie został przetrawiony przez historyków. No, historycy dziennikarze jednak się interesują wycinkowymi fragmentami, często właśnie pod kątem pewnej sensacyjności, natomiast historycy no, podejmują duże tematy i tutaj tak naprawdę przykładowo każdy duży uniwersytet w Polsce, mieliśmy ich no, dobrych kilka w PRL-u, zasługuje na odrębną monografię, tak to się stało w Niemczech. TK było obszarem zainteresowania z służby bezpieczeństwa bardzo dużym i też to ktoś musi opisać kiedyś. Więc tego typu, ja przypomniałem przykład tej operacji o kryptonimie zaginionym, czyli bardzo dużego, ale jednak jednostkowego śledztwa, jednostkowego, to jest ponad 100 tomów. Właściwie o każdym znaczącym wydarzeniu w PRL-u, ja podam przykład tematu akurat dopracowanego przez naszego historyka, doktora Pawła Sasankę, pierwsza monografia wydarzeń czerwca 76 roku, to jest kilkaset teczek dokumentów w ipn dotyczących tych wydarzeń z jednego dnia, czyli szczególnego oczywiście dnia czerwcowego 76 roku, kiedy doszło do zamieszek w Radomiu, Radomiu Ursusie wciusie. i Płocku. Tak, Ale przy okazji do szeregu strajków. Ale to pokazuje, jaka to jest kopalnia informacji. Jeśli ktoś by chciał ogarnąć, co jest w IPN-ie na temat pierwszej Solidarności, od sierpnia 80 do grudnia 81, to prawdopodobnie są to setki metrów. Ciągle jeszcze przed nami taka praca, która powstaje właśnie. Służba Bezpieczeństwa Solidarność 80-81, Znam człowieka, który od kilku lat nad tym siedzi. Jeszcze mu pewnie z rok czy dwa to zajmie. Ale jak na historyka i badacza. Jest on w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ żyją uczestnicy. No, to jest z jednej strony komfortowa, z drugiej strony niekomfortowa sytuacja. Bo tak, rzeczywiście komfort polega na tym, że on wiele do, e, informacji z dokumentów płynących może zweryfikować w rozmowach, ale równocześnie pojawia się dwojaki problem. Po pierwsze, on bardzo często staje przed tym, przed tym w historycy dziejów najnowszych staje. a na że co innego wynika im z dokumentu, a co innego z relacji świadka. I wtedy historyk Każdy musi pamięci, uznać, co jest bardziej wiarygodne. Nie, ale to często jest radykalne zaprzeczenie, bo różnice się oczywiście zawsze zdarzają. Ale często ma pani sytuację taką, w której... E, dokument mówi, że coś miało miejsca, ktoś mówi, że absolutnie nie. Kto w tym dokumencie jest wymieniony albo odwrotnie. Ale jest inny problem, to jest główny problem historyków dziejów najnowszych, to jest problem presji. Otóż świadkowie często wywierają na historyka presję, żeby ich interpretacja Zimą była górę. górę. I często, jeśli tak się nie dzieje, ci historycy stają się przedmiotem dość niewybrednych ataków, a to, że fałszują, a to, że prawda wierzą prawda, święcie dokumentom, a nie nam świadkom, bo my przecież jesteśmy bardziej wiarygodni, przy czym to często jedna osoba mówi w liczbie mnogiej itd. Tak tak Więc to jest sytuacja z jednej strony komfort, a z drugiej strony zagrożenie. I dlatego np. ja zauważyłem, że bardzo wielu historyków, wbrew tym atakom, które są na historyków ipn że tu oni prawda, niszczą legendę solidarności, że oni niszczą legendę opozycji, oni tak naprawdę w większości się trzymają z daleka od lat 70. -tych, 80., -tych, wolą zajmować latami 40. i 50. -tymi, bo tu już nie ma takich emocji, bo tu już większość świadków odeszła, to jest bezpieczniejsze. Natomiast poruszanie tematów z lat 70. -tych, 80. -tych, które często dotyczy osób, które dzisiaj na pierwszych stronach gazet widzimy i nazwiska, czy w ekran wiadomościach telewizyjnych i w programach informacyjnych, to jest bardzo ryzykowne. Czyli wszystko przed nami, a przede wszystkim wszystko przed historią których WiP -e nie powinno być pewnie ze dwa albo trzy razy więcej. Ale nie tylko -e, -e w historyków, historyków potrzeba wersy. nam na uniwersytet. Ta historia jest po prostu potrzebna. I tyle na dzisiaj. W studiu Polskiego Radia Olga Braniecka i mój wspaniały gość, profesor Antoni Dudek, żegnają się z Państwem. Do usłyszenia. Oba nie znajdowały pokrycia w rzeczywistości. To nieprawda, kłamstwo. Kajna historia Polski